Odcinek szesnasty Pomoc dajcie mi, rodacy, Gdyż zaiste los okrutny dziś mnie nęka. O mój rozmarynie, ech, my jacy tacy wojenka. Wojenka Dana moja, dana, dana Wojenka Czerwone jabłuszko na krzyż Na krzyż, mało, na krzyż Żołnierska piosenka Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz Wojenka Wojenka. Dana moja, dana, dana Wojenka Czy wiesz, mamo, jak to boli? Czy to kula, mamo? Czy to serce pęka? Mnie soli, mamo Zwoli, mamo z woli wojenka, wojenka Dana moja, dana, dana wojenka Pojedziemy na luf, na luf Roku pamiętnego Chryste Panno Święta Panno święta z jasnej bramy od kanalów Wojenka, wojenka Dana moja, dana, dana Wojenka Na widecie ulan stoi Blyszczy mam mostrój u boku Szabla, brzęka A kto stoi tego Palką przez lew zlo i Wojenka, wojenka Dana moja, dana, dana Wojenka Ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, mamo? Kto to dziś pamięta, pęki białych róż tak dawno rozkwitali. Wojenka, wojenka, dana moja, dana, dana, wojenka. na polu błyszczy kwiecie wróć jasieńku wróć niech skończy się udręka wróć i tylko ciebie mam na świecie wojenka wojenka dana moja dana dana wojenka nasza polska cala bardzo piękna mamo piękna i pęknięta chodziłem po polu i zbierałem ciała wojenka wojenka dana moja dana, dana. wojenka Mamo, wiem, ja wiem, co czujesz Kiedy trzymasz moją fotografię w rękach Jeśli nie zwariuję, śmierć mnie ucaluje Wojenka, mamo, wojenka Dana moja, dana, dana Wojenka, mamo Ja brałem lekcję historii Historia dawała lekcję mnie hoj dawala dawala. Co w tej materii Państwo przeczytali o moim mieście O marszalku, było powodem tego Że jak napisałem Że napisałem, że wyjechałem Oj, że wy, moi kochani Ja was tak lubię, że z dużej litery Piszę, a wy mi przeszkadzacie Ta nie o stylistyka O historię chodzi To nie ja wyjechałem, lecz mnie wyjechali No a potem jak mnie przyjechali, to znaczy y, kazali, nie, nie kazali, a radzi, no dobrze już. Dobrze, poddaję się, chwati, jeśli znacie obce języki. Za polarnym nauczono mnie takiego zdania, za mnią dla jasności. Sami się pomęcznie, nie będę tłumaczył. No i znowu nie wiem, gdzie jestem, ale z was balaganiarze, żeby ja taki z nosem był. A, już wiem, gdzie jestem, znaczy, gdzie na szczęście nie jestem. Przyznaję, powiedziałem to, co powiedziałem do pewnego doktora z NKWD. Powiedziałem to i mniej parlamentarnie, i mogę, że trochę głośno. Jakieś lwowskie epiteciki się znalazły i nawet jak mi coś tam o mamie powiedziały, rynkoczyny. No, miałem 18 lat, byłem wystarczająco głupi by wydrażnić tych, powiedzmy, adwersarzy. Dziś mam lat trochę więcej, wiem że opierając się na przedwojennych polskich podręcznikach pisze może stroniczo. Tak jak stroniczo w drugą stronę piszą ci z drugiej strony. A toli historia Alzacji, Lotaringi zapewne też różni się w interpretacji Francuzów od tej interpretowanej przez Niemców. Jeszcze inaczej widzą ją może być sami Alzatczycy. Ale fakty, ale dowody, ale metody. Piszemy no Trojice o demokracji, o sprawiedliwości. <śmiech> Prawda? Ostatnich dwóch najgłośniej tokują za kapiorni stalinowcy, zawodowi z uści, jednakowo dobrze za Lenina i Piłsudskiego, za Stalina i za Hitlera, za Breżniewa i za papieża po prostu zawód z W którą stronę? Oczywiście, w tę samą, zawsze. Tak, znikły wszystkie ulice, place Piłsudskiego, 3 Maja, Grota Roweckiego i jemu podobnych. Zatem miałem znajomego, którego nie pamiętam, z miejscowości, której nie pamiętam, ale adresu jego uczyłem się na pamięć. Tak długo, aż zapamiętałem raz na zawsze. Mieszkał przy ulicy, ku pamięci ofiar strajków robotniczych 1905 roku, 8 mieszkania, 5 Chcecie się założyć, że autorzy genialnych pomysłów, gorliwi wymazywacze pamięci narodowej za pieniążki i tytuły, poprawiacze podręczników są nadal w pierwszym szeregu? Już nie twierdzą, że Piłsudski był szpiegiem pruskim czy austriackim? Nie, na skąd, że dziś oni wylawiają opóźniaczy od nowy. tak. Nie, nie, nie, nie jątrze, nie drażni, i choć trudno ustrzec się od goryczy, mam nadzieję, że nie ma we mnie nienawiści. Jak brzmiał fragment modlitwy przysięgi Jakowskiej Bonawentury, od krzywd, lecz i od zemsty za nie uchroń nas, panie. Mam w domu ten nieszczęsny afisz z zaplutym karlem reakcji. Kto pana Polaka zmuszał, panie Włodzimierzu, do wykonania tego świństwa? Przecież z przyłożonym do skroni pistoletem pan tego nie robił. Nie chcę mi się wierzyć, że tylko dla pieniędzy. Tylu ludzi zginęło... Tylu ludzi to no groza bierze. Pisałem o utracie zaufania do przedmiotu żartobliwie zwanego historią. Historia nie kłamie. Nie wzruszajcie mnie, ludzie, mam serduszko słabe. Rozumiem przemianowanie ulicy czy placu na przykład Piłsudskiego na Adolf Hitler plac. No to robił wróg. Ale wykwaterowanie po wiekach na przykład świętego Tomasza z Akwinu, z Wianuszka ulic wokół jednego z najstarszych rynków w Polsce, rynku krakowskiego, no tego to ja już nie zrozumiem. Kto zmuszał? Rodacji. No kto zmuszał? Zlitujcie się, ko kochane ojce naszej, dziady miejskie, macie żony i dzieci, a my to co mamy? Króliki? Jeśli już gwoli tradycji pozostawiono lub nadawano nowe nazwy... Takim ulicom jak Dowcip, Boleść, Wybieg, Klopot, to dlaczego zostawiono wielkiemu hetmanowi litewskiemu Janowi Karolowi Hodkiewiczowi 10% jego ulicy? A resztę przydzielono Władimirowi Komarowowi? Nie można było podzielić chociażby 50-50? Szanuję pana Komarowa, ale to nie znaczy, że straciłem 90% szacunku dla bohatera z jeśli zabrano ulicę redaktorowi Gazety Lwowskiej, który jest w wielkiej encyklopedii powszechnej PWN między Krepsem a Kreczmarem, to dlaczego przydzielono ją panu Skripijowi, który powinien być tam, że między Skrabinem a Skrobanką, a go nie ma? Jeśli nie naruszono archiwalnej, ciasnej, barokowej czy głuchej, to dlaczego część prastary, choć prostytuciarskiej, warszawskiej, chmielnej oddano Rutkowskiemu? A mamy we wspomnianej encyklopedii szereg znakomitych Rutkowskich, Rutkowskiego Maksymiliana, słynnego chirurga, członka Polskiej Akademii Umiejętności. To piękne, oryginalne określenia też zmieniono. Mamy Rutkowskiego Jana, znanego w świecie historyka, ekonomistę też, członka, pau, twórcę Polskiej Szkoły Historyczno-Gospodarczej i współzałożyciela w 1931 roku w Lwowie, roczników dziejów społecznych i gospodarczych wraz z Franciszkiem Bujakiem, też członkiem PAU. Potem pan. W nawiasie szanowny zmiennik nazw nie zauważył zapewne, jak ten skrót wielkopansko brzmi. Podobnie we Wrocławiu w latach czterdziestych inny przerabiacz stworzył Dolnośląski Urząd Planowania i nikt w tym dupie nie chciał pracować. Przepraszam za brutalnie przerwaną myśl, no tak już jestem. Tak więc mówiliśmy o drugim naszym lwowskim profesorze z Uniwersytetu Jana Kazimierza, panu Franciszku Bujaku, który był, cytuję z encyklopedii, twórcą polskiej historii gospodarczej jako oddzielnej dyscypliny nauk, twórcą metody statystyki historycznej, zapoczątkował w Polsce monograficzne badania społeczno-ekonomiczne wsi. Ja dałbym takiemu krajanowi wspaniałemu całą ulicę, a co... Na przykład skazańców, drobiazg albo kokardę, a może wolność, a może żabią, zajęczą, krowią czy kaczą. Nie, lepiej platynową, srebrną czy zlotą. Nie, stop. Część zloty już oddano Władysławowi Kniewskiemu, członkowi KZMP, rozstrzelanemu w wieku 24 lat za udział w zamachu na prowokatora Cechnowskiego. Aha, prawda, zapomniałem, że chodzi o Chmielną. Znaczy, część Chmielnej oddano Rutkowskiemu. Rutkowskich jest w encyklopedii siedmiu. Wspaniali naukowcy, profesor w profesora. Ale nie, jeden nie był profesorem. Walczył o nowy, lepszy świat. Jemu właśnie Henrykowi Rutkowskiemu, członkowi KZMP, rozstrzelanemu w wieku 23 lat za udział w zamachu na prowokatora Cechnowskiego, przypadła część stareńkiej ulicy Chmielnej. A ja bym tam udał część nowego świata, o który walczył. Żebyż w tym szaleństwie była jakaś metoda, godność, poczucie humoru choćby, ale nie widzę nic, prócz niechlujstwa, tradycji, obójstwa, nasermateryzmu i zachłanności. W Lwowie wyczyniano z ulicą Lyczakowską takie lamańce, że wyprowadzone z równowagi baciary przechrzcili ją na dawaj nazad sztrasę. Może to się podobać lub nie, ale nie można odmówić temu sarkazmowi i ukochania tradycji, i godności i poczucia humoru i trafności. W okresie zwierzęcej przemocy hitleryzmu i stalinizmu Homo leopoliensis w ogóle Polak z Kresów był w sytuacji pchły walczący o przetrwanie na wzburzonych falach oceanu czasu. Gdy jednak masowe mordowanie, rozstrzeliwanie, wywózki przestały być niezbędne, wąska linia dzieląca życie od śmierci poszerzyła się do obszaru, na którym mieściła się dacza, talon, zakres i przywileje władzy, wygoda, pieniądz. Moja ojczyzna to pieniądz. I wtedy ujawnił się polski homo stalinienzis, szukający miejsca w historii. Wśród swoich, szukający po dzień dzisiejszy usprawiedliwienia własnego lakonstwa oportunizmu, wymuszonej na sobie znieczulicy. Wiedział, co robi. Wiedział, że robi źle, że to się zemści, ale buntującą się świadomość samogwałcił wódą, demagogią. Lapczywość jednak była ponad. Sprzedawał sumienie za wierszówkę, za fałszywe świadectwo, za zdradę swoich na rzecz... Placących obcych Tak i wtedy w czasie stanu wojennego Napisałem piosenkę Kochaj mnie z trzynastoma wykrzyknikami Nazwałem ją balladą W której rozmawia ojczyzna Z królem kokietkiem Wtedy przejść nie mogła Posłuchajcie jej państwo dziś Skąd to umiesz, chłopcze, powiedz Tak dobierasz słowa Że ci ulec, że ci ulec Byłam już gotowa Grasz jak mistrz, jak zawodowiec Co to grę rozumie A ja nie gram, a ja nie gram Bo ja grać nie umiem Dana, dana, jedzie pan na koniku sam, tary bary, uch ty to ty masz. Kochaj mnie, bo jak nie, ta ta ta ta ta ta piosenkę znasz. Ale ten, co był przed tobą, śpiewał jeszcze piękniej. Jak posłuchasz, jak posłuchasz To aż serce mięknie Zapłaciłam sama sobą Za to, że wierzyłam Szeptał miłość, szeptał miłość Aż zawołał siła Dana, dana, jedzie Pan na koniku sam Tary bary Roztabary Och te bary to nie miał Kochaj mnie Bo jak nie Tra ta ta ta ta ta Tę piosenkę znał <zysy> Ci przed tym co obiecywał Też śpiewali ślicznie A ten wąser Ten z śpiewał Najliryczniej Bądź mi wolna, sprawiedliwa, silna i obszerna i jak piesek, jak piesek, jak piesek wierna, dana, dana, jedzie Pan. Na koniku sam tarybary, bary, on nam tę piosenkę dał. Kochaj mnie, bo jak nie, tretetetetetetet, każdy go się bał. Wiem, że ty mnie chłopcze sprzedasz, jak sprzedali tamci. A ty mówisz, a ty mówisz? Że ja wierzyć mam ci Tylko ty się mówić nie waż Że ja jestem twoja Zniewoliłeś, zniewoliłeś Niczym brankę bojar Dana, dana jedzie pan Na koniku sam Tarybary, rozstawari, nauczyli grać, to grasz, kochaj mnie, bo jak nie, Tra, ta, ta ta ta ta tę piosenkę znasz. Ja nie branka mnie zniewolić może tylko miłość. Spójrz na tamtych na tamtych, jak to się skończyło? Ze mną tylko z dobrej woli, Chyba, że zabijesz, ale myślę, Ale myślę, że ja Cię przeżyję. Dana, dana, jedź, że Pan Na tym koniu sam, Czary mary, byku stary Inne sobie, lepiej straż Szanuj mnie, bo jak nie A historię, znasz? Tak, no więc, skoro mówimy już O glasności, czy tam jak się to nazywa Pierestrojce demokracji i sprawiedliwości E, po prostu do cholery o zwyczajnej ludzkiej uczciwości, o przyzwoitości. Musimy nazewnictwu, mówieniu czy pisaniu przeinaczającemu prawdę przeciwstawiać mówienie, pisanie głoszące prawdę, prostujące jej ścieżki. Nade wszystko zaś należy drukować. Niech zaczną ścierać się nie narody, lecz poglądy. Praktycznie nie ma dziś granicy między Francją a Niemcami, a o Alzacji i Lotharingie, niech się historycy klucą do, wiesz już czytelniku, jak i to śmierci mówiło się we Lwowie w tej sytuacji. Historia zna jednak sprawy karalne, eksterminacja ras i narodów, planowe likwidowanie inteligencji, aparatu administracyjnego i wojskowego, masowe mordowanie jeńców, oficerów z zadrutowanymi rękami strzelami w potylice. Wyroki i egzekucje bez sądów, znam to z autopsji. Dyspozycyjne sądy podlegle rządzącym grupom społecznym, topienie barek z ludźmi, rozstrzeliwanie zaproszonych na sesję profesorów uniwersytetów, podstępne aresztowanie zaproszonych na spotkania polityków wojskowych, następnie więzienie ich bądź zgładzanie, przymusowe przemieszczanie milionów ludzi, wywożenie ludzi osądzonych w niepodległym kraju do obozów pracy przymusowej w innym niepodległym kraju. Palenie książek i dokumentów historycznych, prześladowanie myśli niezależnej, niedopuszczanie naukowców do anektowanych dokumentów narodowych, zmuszanie do zmiany narodowości lub obywatelstwa, niszczenie pomników kultury i grobów bohaterów narodowych państwa sojusznika. Wszystko to miasto moje zna. I tu już czy Głasność, czy Pierestrojka, czy inna tam cholera nie może ograniczyć się do planów i słów. Tymi, i to w najlepszym gatunku, częstuje się nas od przeszło 40 lat. Trzeba walczyć o prawdę, o zadość uczynienie moralne. Idzie o to, by nie paraliżować, jak radzi Toffler własnego systemu wartościowania. Inaczej wpada się w służalczość przyozdobioną uroczym określeniem lojalność. Tak, były takie czasy, że się mówiło, nie tyle prawda jest potrzebna, co użyteczne społecznie prawdopodobieństwo. A częściowa prawda, proszę Państwa, to jak odrąbana część żywej ryby. Smacznego. Gdybym tego nie napisał, kochani. Nie mógłbym w ogóle dalej pisać. Strasznie jestem zdenerwowany. Było takie śliczne określenie używane przez batiarów w momencie szczytowego wybuchu emocji. O ja nas to nic, lub o ja nas to nic i i puszcza napięcie. Zauważyliście, pan się opuściło? Co to znaczy? To Oja nas to nic? Jak Wy mi, warszawiści, kochani, przetłumaczycie, co znaczy Wasze kurde lebele, to ja się Wam odwdzięczę i powiem Wam, co znaczy Oja nas to nic. Hebra brata, co nie bresze, nie słowa Tarek z wam balakam pod hajrem Baciarskim, Jak ten z Sadywy, no ten z Lyczakowa Z tym też z Lyczakowa, to znaczy z <śpół> pulackiej U tego z rynku, to znaczy ze styki Jak zaczną wspominać, to w ślipiach ten blic O ja nas to nic, o ja nas to nic a te wzdychy, te chlipy, te ryki, o ja nas to nic, o ja nas to nic, o ja nas to nic, to nic, to nic, to nic, nic, to nic, to nic, to nic. To nic. A ten ze Strzemie, no ten z mukotowskiej, i ten z górnośląskiej, no ten z nabielaka, z tym ze słowiczej ta joj, no z tym z łącznej. Ci o balonach, jak zaczną balakać O hamajkiciu, o Korzo, o Świrach Co, gdzie, jak, kiedy, to tyku się wścić O ja nas to nic, o ja nas to nic Tyku ślozy, bajura i chira O ja nas to nic, o ja nas to nic O ja nas to nic, to nic, to nic, to nic. Nic. nic to nic to. Nic, to, nic. Ej, ty z kurkowej, z Badenik, z Grodzickich, ze Stryjskiej żółkieski, czy z Zymlikiewicza z ruskiej blacharskiej, na bajkach z chalickiej, z urmiańskiej Sykstuskiej, czy z Zimorowicza. Jakby ty poddał się z Wurdział, Spirniczał, jakbyś fasonu nie trzymał jak szpic O ja nas to nic, o ja nas to nic Ta baciarnia ci już wydziedzicza. dzicza O ja nas to nic, o ja nas to nic O ja nas to nic, to nic, to nic, to nic Ta ty, choćby chciał, Nie zapomnisz baciaru, Gdzie plac Bernardyński, Gdzie targi, gdzie słowy, Gdzie zamarstynów, Zniesienie kleparów, I co u naftuly, Co u teliczkowej, Co to Brygidki, I co stał Ropigi? I gdzie tyle nosi się, Światków i świc. O ja nas to nic, o ja to nic, daj, dajcie wyżyć, bać O nas to nic, oj, wyżyć, ja nas to nic, o, ja to, nic. o ja to ja nic, to nic, to nic, to nic, nic, to nic, nic, Choćbyś, baciaru miał ty nie doczekać To najduch doczeka, czy najduch najducha Tego doczeka, co nosisz w powiekach Choć rozum zabrania, a serce nie słucha Wlizi na zamek i co, Boże Święty i ryns na kolana I ryk nie jak nic O ja nas to nic, ja nas, to nic. Ty czekłeś To ja był zajęty O ja nas to nic O ja nas to nic O ja nas to, nic. Ja, nas, to ja nic Już nic już nic, już nic, nic, już nic, już nic, już nic. Tak. Myślę, że Państwo już domyślili się, co znaczy o ja, nas to nic. Tak jak my we Lwowie domyślaliśmy, co znaczy o kurdelebele. I na tym to polega, że na samym końcu tej piosenki tam jest tak ciuteńko zagrane. Tam, tam, tim, tam, tam, tam, tam, tam. Czy Państwo zauważyli? To jest również fragment. I zobaczę miasto... I tego my tylko chcieliśmy, tego, tego tylko chcemy, żeby zawsze móc tam sobie spokojnie pojechać, pomyśleć, powspominać. No cóż, wspominanie wspominaniem, a rzeczywistość rzeczywistością trzeba przejść na dziewiątą gazetę, nie ma rady.